Toteż jechaliśmy stosunkowo szybko i około godziny drugiej po południu stanęliśmy w Suwałkach. Zajechaliśmy do resursy obywatelskiej, aby, jak za dawnych lat, zjeść tam obiad. Suwałki niewiele się zmieniły. Ta sama atmosfera spokojnej nudy przebijała z twarzy mieszkańców miasta spotykanych na ulicach. Zewnętrznie Suwałki pozostały tym, czym były, wielkim garnizonem wojskowym. W drugim pułku Ułanów Grochowskich dowiedziano się jakoś o moim przybyciu do Suwałk w drodze do Kowna. Zjawił się pośpiesznie porucznik Wyszyński, adiutant pułku, z powitaniem i zaproszeniem w imieniu Korpusu Oficerskiego do klubu, chociażby na jedną chwileczkę, jak mówił, na jednego strzemiennego. Znam zbyt dobrze od lat dwudziestu moich kolegów i przyjaciół z drugiego pułku Ułanów, w tym pułku w Korpusie Generała Dowbora Muśnickiego rozpocząłem moją służbę w Wojsku Polskim w roku 1917 i wiedziałem, co może oznaczać owo strzemienne. Po chwili wahania, z największą przykrością, lecz stanowczo, odmówiłem porucznikowi Wyszyńskiemu, motywując tym, że przed zmrokiem muszę być w Kownie, że przekroczenie granicy litewskiej może mi nastręczyć jeszcze pewne trudności i dlatego przepraszam bardzo, Korpus Oficerski Pułku, ale muszę natychmiast ruszyć w dalszą drogę. Przed wyjazdem z Suwałk udałem się do miejscowego starosty, prosząc go o uprzedzenie polskich posterunków granicznych, a za ich pośrednictwem także Litwinów, o moim przejeździe przez granicę w drodze do Kowna. Starosta Suwalski na razie nie rozumiał, o co mi chodzi i po co jadę na Litwę. Dopiero po jakimś czasie połapał się i dał mi przepustkę oraz polecił telefonować do miejscowego batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza, aby uprzedzono posterunki na granicy litewskiej o moim przejeździe. Z Suwałk wyjechaliśmy około godziny trzeciej po południu. Szosa w kierunku granicy litewskiej na odcinku Suwałki Kalwaria była rozbita do gruntu, a z każdym dalszym kilometrem stawała się coraz gorsza. Przed samą granicą litewską szosa przemieniła się w rozbitą bardzo wąską o jednej kolejnie drogę polną, porosłą gęstotrawą i mchem. Na całym odcinku szosy Suwałki, granica polsko-litewska, panowała zupełna pustka, nie spotkaliśmy ani żywej duszy, a z Suwałk do granicy litewskiej odległość wynosi około 15 kilometrów. Pogoda popsuła się, zaczynał kropić deszcz. Wszystko to razem z ponurą panoramą zupełnego bezludzia na naszej drodze robiło nieprzyjemne wrażenie. Wreszcie dojechaliśmy do szlabanu granicznego, pomalowanego na biało-czerwono. Szlaban był zamknięty, a przy nim też nie było ani żywej duszy. Pustka. Na prawo od szosy, w odległości paruset kroków, był widoczny budynek strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, lecz i tam nie było widać nikogo. Stanęliśmy. Wysiadłem z samochodu... I już zamierzałem wysłać kierowcę samochodu do strażnicy, gdy z budynku wyszło dwóch ludzi i zaczęło iść w naszym kierunku. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że jest to plutonowy Korpusu Ochrony Pogranicza, pewnie zastępca komendanta strażnicy i starszy szeregowiec. Obaj byli bez broni. Okazało się, że nie byli oni powiadomieni o moim przejeździe ale nie okazali najmniejszego zakłopotania ani też żadnej niepewności, jak mają postąpić. Plutonowy obejrzał bardzo uważnie nasze paszporty dyplomatyczne, przybił pieczątki, zasalutował i powiedział wesoło — Teraz, panie pułkowniku, zawołam Litwinów. — Oni są tu, zaraz, niedaleko. — Niech się cieszą, że pan pułkownik do nich jedzie. Przy tym śmiał się serdecznie. Plutonowy wyszedł kilka kroków w kierunku terytorium litewskiego, na najbliższy pagórek wyjął z kieszeni gwizdek i podał kilka sygnałów. Po chwili ze strony litewskiej odpowiedziano mu podobnym sygnałem, a po upływie kilku minut przyjechali na rowerach dwaj litewscy wojskowi. Zatrzymali się przed szlabanem granicznym, zsiedli z rowerów i obaj jednocześnie bardzo starannie zasalutowali. Byli to pierwsi oficjalni przedstawiciele Litwy, których zobaczyłem. Nic też dziwnego, że przyglądałem się im z dużym zaciekawieniem. Obaj byli bardzo dobrze i starannie umundurowani. Obaj byli młodymi ludźmi, lat około 27-30, bardzo wysokiego wzrostu i przyjemnej powierzchowności, blondyni z niebieskimi oczami. Polski plutonowy Kop podszedł do szlabanu granicznego i jak mi się zdawało, wyjaśnił im po polsku, o co chodzi i kto jedzie na Litwę. Widziałem, jak nasz plutonowy witał się, podając rękę z każdym z Litwinów, jak ze swoim dobrym znajomym. Stosunki na granicy, jak widać, są niezgorsze. Po krótkiej rozmowie jeden z sierżantów litewskich odjechał z powrotem, drugi zaś pozostał przy szlabanie granicznym. Plutonowy kop podszedł do mnie i oświadczył, że możemy już jechać dalej do litewskiej strażnicy odległej stąd o kilometr. Otworzono polski szlaban graniczny i o godzinie 3.45 po południu przekroczyłem granicę Polski, wjeżdżając na terytorium Litwy. Po stronie litewskiej szosa była w dużo gorszym stanie aniżeli po stronie polskiej. Właściwie to już nie była ani szosa, ani bita droga, ale po prostu wąziutka polna dróżka, na rozległej przestrzeni pokrytej gęstą trawą. Jechaliśmy bardzo wolno, noga za nogą, podobnie jak po polskiej stronie i tu na razie nie widać żadnego śladu człowieka, pustka cisza. Przy strażnicy litewskiej formalności trwały bardzo krótko. Ci sami sierżanci, strażnicy litewscy, obejrzeli nasze paszporty, przybili pieczątki i dali nam znać ukłonem wojskowym, że możemy jechać dalej. Próbowałem z nimi rozmawiać, ale to zupełnie nie wyszło, nie odpowiadali. Zwracali się do nas po litewsku, zresztą, jak sądzę, nadzwyczaj uprzejmie, czego niestety my zupełnie nie rozumieliśmy. Usiłowałem mówić z nimi po rosyjsku i po niemiecku, ale bez powodzenia. Sierżanci litewscy zachowywali się względem nas bardzo poprawnie i uprzejmie, nawet uśmiechali się, ale milczeli, zwracając się do nas tylko po litewsku. Po godzinie czwartej po południu wyruszyliśmy w drogę do Kowna przez Kalwarię i Mariampol. Pozostawało nam jeszcze ponad 50 kilometrów, ale jechaliśmy teraz po opałach z drogami przygranicznymi z prędkością 30-35 km na godzinę. Wjechaliśmy na teren właściwej Litwy. Z napiętą uwagą patrzyłem na ziemię litewską i porównywałem z polską suwalszczyzną. Na przestrzeni aż do Kalwarii nie znalazłem żadnej istotnej różnicy. Ten sam krajobraz monotonny, lekko pagórkowaty, polodowcowy, jak i na Suwalszczyźnie. Ten sam stan pól ornych i łąk po stronie polskiej. Podobne budynki gospodarcze i mieszkalne po wsiach. Szosa tak samo zaniedbana, a może nawet jeszcze gorsza, bo bardzo wyboista. Aż do Kalwarii nie spotkaliśmy ani żywej duszy. Mijane wsie wydawały się całkowicie puste, jakby wymarłe. Nie było w nich widać najmniejszych znaków życia. Pierwszym litewskim miastem, które mijaliśmy, była Kalwaria. Malutkie miasteczko o jednej szerokiej ulicy, przez które biegnie szosa do kowna. Żyje, zdaje się, przeważnie z garnizonu wojskowego, mieszczącego się w dużych koszarach dawniej rosyjskich, na szosie do kowna. Uwagę moją zwróciła duża liczba posterunków policyjnych na ulicy. Pomiędzy Kalwarią a Mariampolem po raz pierwszy zauważyłem odrębność Nowej Litwy. Krajobraz zmienił się przede wszystkim pod względem wyglądu budynków. Minęliśmy kilkanaście bardzo starannie rozbudowanych, zupełnie świeżych gospodarstw wiejskich, farm odległych od siebie o jeden do dwóch kilometrów i położonych w pobliżu szosy. Domy mieszkalne w tych gospodarstwach wydawały się dość obszerne, co najmniej kilku izbowe z facjatką na górze, kryte czerwoną płaską dachówką. Wyglądały naprawdę solidnie i okazale. Zabudowania gospodarcze były jednakowego typu, solidnie wyglądające, a przede wszystkim dość obszerne. Wydawało mi się, że były też doprowadzone do każdego gospodarstwa przewody elektryczne, a więc siła elektryczna jest w użyciu na wsi litewskiej. Poza tym wszędzie, w każdej farmie były widoczne żurawie studzienne. Zapadł już zmrok, gdy wjeżdżaliśmy do Mariampola. Deszcz przestał mrzyć. Na ulicach miasteczka podobnego do Kalwarii, tylko nieco większego i również dużego garnizonu, widziałem sporo żołnierzy. Byli to, o ile się nie mylę, żołnierze piechoty. Ubrani raczej średnio, w każdym razie o wiele gorzej niż strażnicy litewscy na granicy i policjanci na ulicach Kalwarii i Mariampola. Styl ubioru, umundurowania i sposób zachowania się żołnierzy litewskich przypominał mi trochę dawne z lat 1916-1917 wojsko rosyjskie. Byli to ludzie rośli, barczyści, najwidoczniej dobrze odżywieni. W Mariampolu, podobnie jak w Kalwarii, Dużo policji litewskiej i bardzo dużo mieszkańców wyznania Mojżeszowego. Pytaliśmy się o drogę do Kowna. Zapytany przeze mnie policjant odpowiedział po polsku. Za Marią Polem w stronę Kowna szosa okazała się znacznie lepsza. Dodaliśmy gazu. Jechaliśmy teraz przez szczątki puszczy Kozłowa Ruda. Lasy na Litwie zostały wycięte z kretesem. Smutny obraz. Przypominałem sobie z czytanej przed wyjazdą z Warszawy literatury, że w pierwszych latach swego niezawisłego życia Litwa bardzo radykalnie wycięła swoje lasy na wywóz za granicę i na odbudowę zniszczonego przez wojnę światową kraju. Polskie źródła podają, że Litwa na ten cel użyła około 60% swego drzewostanu. Dodajmy do tego, że lasy są tutaj prawie w całości własnością państwa, i w znacznej większości pochodzą z dawnych majątków ziemskich upaństwowionych po reformie rolnej z 1921 roku. Pierwsze wrażenia z Kowna, stolicy Litwy. Około godziny siódmej wieczorem, już w pełnym zmroku, dotarliśmy do mostu na Niemnie, przed samym Kownem. Z daleka miasto jaśniało tysiącami świateł. Wydawało się wielkim miastem, bardzo rozprzestrzenionym, bo łuna świetlna sięgała bardzo daleko. Most był oświetlony latarniami i od blasku ich niemen, zazwyczaj błękitny we dnie, połyskiwał czarnym kolorem. Przed wjazdem na most stała budka strażnicza, a przed nią imponujący postawą i mundurem policjant litewski. Olbrzymie czerwone czako z wielką złotą pogonią na głowie, ciemnogranatowe ubranie, płaszcz, czerwone naramienniki, śnieżno-białe rękawiczki, pas i rewolwer. Chłopisko było gigantycznego wzrostu, ponad dwa metry, o bardzo dobrodusznej twarzy. Gdy stanęliśmy przy nim, zapytałem po polsku, jak jechać do hotelu Metropol, bo tyle tylko wiedziałem o adresie naszego poselstwa w Kijowie. Olbrzym policjant aż się zgiął prawie we dwoje, żeby mi odpowiedzieć. Bardzo grzecznie zasalutował, uśmiechał się nadarmiło i patrzył na mnie, ale nie odpowiedział ani słowem, mrucząc coś po litewsku. — Nie rozumie widocznie po polsku, pomyślałem. Powtarzam więc moje zapytanie po rosyjsku. Żadnej reakcji. — Próbuję po niemiecku. — To samo. — Nie wiem, dlaczego... I po co pytam go jeszcze po francusku i znowu bez żadnego skutku. Olbrzymi policjant, takich jak on Litwinów brali do lejbgwardii Cesarskiej w dawnym Petersburgu, mówi do nas coś po litewsku, czego my znowu nie rozumiemy. Sytuacja staje się naprawdę nieprzyjemna, bo robi się zupełnie ciemno. Wtrąca się do rozmowy mój kierowca, Jan Górski, plutonowy rezerwy drugiego pułku szwależerów, usiłując gwarą białoruską, którą dobrze zna, zadać to samo pytanie. Jak jechać do hotelu Metropol? Policjant litewski, niewzruszony jak ściana, odpowiada nam niezmiennie i tylko po litewsku. Trwa to wszystko dobrą chwilę. Około samochodu zaczyna się gromadzić grupa osób przysłuchujących się uważnie naszej konwersacji z policjantem. Patrzą i słyszą, o co chodzi, ale nikt się nie odzywa. Wszyscy zachowują milczenie. Postanawiam przerwać tę scenę i jechać do miasta, przecież powinniśmy tam kogoś znaleźć, z kim się dogadamy. Wszakże w Kownie ma być 50 tysięcy Polaków, no i są Żydzi, którzy mówią z pewnością, jeśli nie po polsku, to na pewno po rosyjsku lub po niemiecku. Ruszamy więc mostem w kierunku Kowna, błyskającego już z bliska światłami ulic i domów. Most na Niemnie, po którym jedziemy, jest nowoczesny, szeroki i ozdobnie wybudowany, o ile się nie mylę, całkowicie przez nowe państwo litewskie. Dalsze wysiłki dopytywania się o drogę do hotelu Metropol zleciłem memu kierowcy górskiemu. Wjeżdżamy do Kowna, wąskimi uliczkami, mocno pod górę. Palą się latarnie elektryczne, masa światła, na chodnikach gęsty ruch przechodniów, liczne sklepy z dobrze oświetlonymi wystawami i bogactwem towarów. Domy niewysokie, przeważnie dwupiętrowe. — Zatrzymujemy się na jakimś większym placu. Górski wysiada i idzie zasięgać języka. Po małej chwili wraca zły i mówi — Z nikim dogadać się nie można. Jeden powiedział mi po rusku, że to jest na lajsves Alei. Trzeba jechać tu na lewo, potem prosto, aż wyjedziemy na szeroką ulicę z drzewami po obu stronach. Jedziemy. Błądziliśmy trochę, po źle brukowanych ulicach, aż wreszcie dojechaliśmy na bardzo szeroką, idealnie betonowaną ulicę, rzęsiście oświetloną i pełną reklam świetlnych, wysadzaną dwoma szpalerami drzew. Była to Lajsves Aleja, Aleja Niepodległości, w Nowym Kownie. Pytamy znowuż jakiegoś przechodnia o Hotel Metropol. Każe nam jechać dalej, wprost przed siebie. Jest już około ósmej wieczorem. Jesteśmy wszyscy porządnie zmęczeni całodzienną podróżą i trochę podrażnieni naszymi językowymi niepowodzeniami. Wreszcie dojeżdżamy do końca Laisles Alei, na duży plac z wielkim kościołem lub cerkwią, ani śladu hotelu Metropol, mimo że jechaliśmy powoli patrząc uważnie na wszystkie strony i szyldy. Wysiadam z samochodu i postanawiam sam znaleźć drogę. Na chodniku zauważyłem młodego oficera litewskiego w pełnym ręsztunku służbowym. Zupełnie jak u nas w Polsce. Zapewne jest to oficer inspekcyjny lub, sądząc z jego młodzieńczego wieku, oficer rontowy, bo przecież kowno jest bardzo dużym garnizonem wojskowym. Podszedłem do niego i z miejsca poprosiłem po niemiecku o wskazanie drogi do hotelu Metropol. Odpowiedział doskonałą Niemczyzną, o całe niebo lepszą niż moja, że to niedaleko stąd, że należy nawrócić i skręcić w czwartą ulicę w prawo. Hotel będzie zaraz za rogiem ulicy, a właściwie nazywa się Lejtuvos Vierz Butis, hotel litewski. Wyjaśnia mi, a hotel Metropol to jest dawna, przedwojenna nazwa z czasów rosyjskich. Oficer litewski jest bardzo uprzejmy i stara się, abym dobrze go zrozumiał. Podziękowałem mu po niemiecku najuprzejmie, jak tylko umiałem. No nareszcie kończy się nasza przymusowa wędrówka pokownie. Uważam to za dobry omen, że przez oficera litewskiego i to w służbie nastąpiło moje pierwsze porozumienie z Litwinami. Szkoda tylko, że w języku niemieckim. Nareszcie jesteśmy w hotelu litewskim, ale nazywają go wszyscy po prostu Metropol. Spotykają nas członkowie poselstwa. Panowie Załęski i Dziarczykowski mieli depesze z Warszawy o naszym przyjeździe i oczekiwali nas już od południa. Litewski MSZ zawiadomiło również nasze poselstwo, że po południu przekroczyliśmy granicę litewską i że wszystko jest z nami w porządku. Naturalnie nie wiedzieli nic o naszych kłopotach językowych w samym Kownie. Hotel Metropol jest istotnie dawnym, jeszcze przedwojennym hotelem kowieńskim, ale jest przebudowany i wewnątrz całkowicie odnowiony i odświeżony. Dostajemy ładny pokój z ultra nowoczesną łazienką i wszystkimi możliwymi wygodami. Hotel na ogół... Sprawia wrażenie bardzo dodatnie na skalę europejską. Służba hotelowa jest liczna, świetnie wyszkolona i czujna na każde życzenie gości. Ponadto mówi po rosyjsku, co niesłychanie upraszcza sprawę porozumiewania się. Zgłaszam się do ministra Harwata, który też mieszka w tymże hotelu, tak jak i cały personel poselstwa łącznie z biurami. Ustalamy od razu, że jutro składam oficjalną wizytę szefowi oddziału drugiego Litewskiego Sztabu Generalnego i niezwłocznie rozpocznę dalsze wizyty. Siedzimy później dłuższą chwilę wszyscy razem i słuchamy opowiadań o życiu w Kownie. Przychodzą panie, żony członków poselstwa i naszym zwyczajem zaczynają narzekać, wprost biadać, jak to w Kownie jest trudno żyć, jakie są nieznośne stosunki, jak nie można znaleźć za żadną cenę porządnego mieszkania. Wreszcie, jak w każdym rogu pokoju hotelowego, stoją mikrofony litewskie, także i temu podobne. Żona moja jest tym wszystkim nieco przejęta i zdenerwowana. Na pociechę i jakby na rozwiązanie złych wrażeń dnia dostajemy znakomitą kolację, którą pochłaniamy z wilczym apetytem, bo od obiadu w Suwałkach nic nie mieliśmy w ustach, a jest już godzina dziesiąta wieczorem. Pierwsze oficjalne wizyty i przyjęcia Koniec kwietnia i połowę maja Wypełniły mi całkowicie oficjalne wizyty u Litwinów oraz zapoznawanie się z grubsza z terenem. Pierwszą wizytę złożyłem szefowi oddziału drugiego litewskiego sztabu generalnego, pułkownikowi sztabu, generałowi Dulksnesowi. Było to w ogóle pierwsze oficjalne spotkanie oficera wojsk polskich z oficerem wojsk litewskich od roku 1920. Nazajutrz, po przybyciu do Kowna, to jest 23 kwietnia, prosiłem radcę Macieja Załęskiego, pierwszego sekretarza poselstwa, aby jako już obeznany ze zwyczajami miejscowymi zorganizował moją wizytę u szefa oddziału drugiego jeszcze tegoż dnia. Prosiłem go również, aby zwrócił się do sztabu z prośbą o przysłanie po mnie przewodnika, abym nie błądził znów po Kownie, tak jak to było wczoraj. Sztab odpowiedział panu Załęskiemu, że wizyta jest wyznaczona na godzinę 12 w południe dzisiaj i że przyjedzie po mnie do hotelu Metropol oficer oddziału drugiego. O godzinie 11:45 portier zaanonsował, i czeka na mnie porucznik Szutys. Poleciłem prosić go na górę do mojego pokoju, gdzie był również radca Załęski. Porucznik Szutys. Znalazł się bardzo korekt, ściśle po wojskowemu, ale widoczne było, że jest niezmiernie zemocjonowany i traktuje swoją rolę jako wyraźny dopust Boży. Przed godziną dwunastą pojechaliśmy wielkim samochodem wojskowym do litewskiego sztabu generalnego. Od hotelu Metropol do siedziby oddziału drugiego jest bardzo niedaleko, kilka minut drogi piechotą. Wchodzi się tam po staromodnych, krętych i stromych schodach drewnianych na pierwsze piętro, najpierw do obszernej sieni, a następnie do dużego pokoju urządzonego jako poczekalnia. Gdy weszliśmy z porucznikiem Szutysem do poczekalni, czekał na mnie starszy, siwawy oficer litewski. Powitał mnie służbowo po rosyjsku i prosił chwilę poczekać. Pułkownik Dulksnys już wie o moim przybyciu i za chwilę wyjdzie. Oficer ten kapitan, którego nazwiska nie pamiętam, adiutant szefa oddziału drugiego, był wspaniale opanowany, wiedział co ma mówić i jak prowadzić rozmowę z Polakiem pojawiającym się po raz pierwszy w sztabie litewskim. Po chwili wszedł do poczekalni pułkownik Dulksnes. Pierwsze wrażenie z zetknięcia się z człowiekiem, zupełnie mi obcym, a z którym będę miał dużo do czynienia, uważałem za niezmiernie ważne, to też starałem się jak najbardziej mu się przyjrzeć. Wszakże z nim albo przez niego będę musiał wykonywać powierzone mi niełatwe i mozolne zadanie. Pułkownik Dulksnes podobał mi się z miejsca. Ma on w sobie coś takiego, co od razu uspasabia do niego ludzi przychylnie. Jest to człowiek młody, na pewno poniżej czterdziestki, raczej niskiego wzrostu, krępy, nieco zaokrąglony w pasie, ciemny brunet z bujną czupryną, pałające czarne, bardzo południowe oczy. W ruchach trochę nerwowy, głowa okrągła, z bardzo wysokim czołem i mocno zarysowanymi brwiami, rysy twarzy dość proporcjonalne, a oczy niezwykle czujne i uważne. W wyrazie twarzy znać jakby pewne napięcie. Zastanawiające jest, że nic w nim nie ma z typu litewskiego. Skąd tutaj na Litwie wziął się taki typ południowca o wybitnych cechach śródziemnomorskich krótkogłowców? Przedstawienie odbywa się po francusku, po czym przechodzimy do jego gabinetu. Wydawało mi się, że pułkownik Dulksnys był wyraźnie wzruszony względnie silnie poruszony i podenerwowany. Był blady. Na twarzy ukazały mu się krople potu, ręce lekko mu drżały, gdy zapalając papierosa podniósł zapałkę. Drżał mu także nieco głos, gdy mówił do mnie. Panował jednak w zupełności nad sobą i zachowywał się jak gospodarz w swoim terenie wzorowo. Rozmowa nasza szła raczej kulawo. Poruszaliśmy tematy okolicznościowe o mojej podróży samochodem z Warszawy do Kowna, o samym Kownie i temu podobne. Po kilkunastu wymienionych w ten sposób zdaniach, pułkownik Dulksnys sam podał mi plan dalszych moich oficjalnych wizyt. Za parę dni mam mnie przyjąć generał Rasztikis, dowódca wojska litewskiego, Karyuomenes Vadas oraz generał Czernius, szef litewskiego sztabu generalnego. Obaj generałowie są nieobecni w Kownie, lecz powracają za kilka dni. Przyjąłem to oświadczenie pułkownika Dulksnysa z oznakami oczywistego zadowolenia, chociaż nie zgadzało się to z prawdą. Chodziło o to, aby nie za wcześnie przyjąć polskiego ataszę wojskowego. Zapytałem pułkownika, czy nie uważałby za wskazane, abym złożył wizytę również ministrowi spraw wojskowych. Zostało to dobrze przyjęte. Następnie pułkownik Dulksnys wygłosił do mnie małą przemowę, w której prosił, abym się czuł na Litwie jak najlepiej. Po całym państwie mogę poruszać się zupełnie swobodnie. Zawsze służy swoją osobą, gdybym miał jakiekolwiek trudności czy też jakieś sprawy do załatwienia, a ma szczerą nadzieję, że będziemy się często widywali. W miarę jak mówił pułkownik Dulksny uspokajał się i stawał się coraz bardziej naturalny i swobodny. Ustąpiły w nim wszystkie objawy zdenerwowania. Spostrzegłem, że ma on dużą wrodzoną łatwość w obcowaniu z ludźmi i tylko wyjątkowe okoliczności, w jakich się z nim zetknąłem, były przyczyną pierwszych chropowatości. Po piętnastu minutach wstałem, pożegnałem się i wyszedłem. Szedłem do litewskiego oddziału drugiego z pierwszą od lat dwudziestu oficjalną wizytą Polaka u Litwina z dużą emocją. Dla Litwinów emocja ta jest tym większa, że muszą się czuć upokorzeni i pokrzywdzeni narzuconą im formą nawiązania stosunków z Polską. Opinia publiczna litewska nie wie zapewne dokładnie, jak sprawy stoją z niedoszłym do skutku porozumieniem z Polską, ale to, co wie wystarcza do nieprzychylnego stosunku do Polski. Dwadzieścia lat niezałatwionego sporu o Wilno i życia obok siebie w atmosferze wrogości musiało wytworzyć na Litwie poważne skutki. Stawiając siebie w położenie pułkownika Dulksnysa, Rozumiałem go aż nadto dobrze. Mimo wszystko przyjął on polskiego ataszę wojskowego z pewną formalną kurtuazją i niczym nie dał po sobie poznać, że ten polski oficer jest na Litwie gościem, który się sam przez większą swoją siłę narzucił. Nie było w zachowaniu pułkownika Dulksnysa absolutnie nic wrogiego w stosunku do mnie jako do obywatela polskiego. Przeciwnie, pierwsze moje zetknięcie z szefem litewskiego oddziału drugiego... Pozostawiło mi na ogół dodatnie wrażenie. Tak też doniosłem do Warszawy. W czasie rozmowy z pułkownikiem Dulchnysem pytałem o innych atasze wojskowych akredytowanych w Kownie. Dowiedziałem się, że stale rezydują w Kownie atasze wojskowi Rosji, Kombryk, Tjażelnikow, Łotwy, podpułkownik Deglavs i że ja będę trzecim stałym rezydentem Kowna. Pozostali atasze wojskowi agredytowani są przy rządzie litewskim, jak brytyjski, francuski, Stanów Zjednoczonych, estoński, fiński, szwedzki i japoński są jednocześnie agredytowani w Łotwie i Estonii. Zamieszkują oni w Rydze, dojeżdżają do Kowna w miarę potrzeby. Atasze wojskowi niemiecki, węgierski i czochosłowacki rezydują w Moskwie, a włoski w Berlinie. Dziekanem jest atasze wojskowy Estonii, pułkownik Sarsem. Najdłużej przebywa w Kownie kombryk Tjażelnikow.